Drodzy Państwo, połączyliśmy się z Warszawą, gdzie jest rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, pan Andrzej Arseniuk. Witam gorąco, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Więc dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej wydał oświadczenie, w którym opisano czynności postępowania przygotowawczego w śledztwie w sprawie stanu wojennego. Przesłuchano kilka osób, m.in. generała Wojciecha Jorzelskiego i Floriana Siwickiego. Jak zarzuty postawiono generałowi Wojciechowi J. W dniu dzisiejszym prokurator Instytutu Pamięci Narodowej przedstawił Wojciechowi J. zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej, polegającej na kierowaniu zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8. I jak gdyby Uzupełnieniem tego, bo również w dniu dzisiejszym zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej polegającej na udziale w tejże grupie przedstawiono Florianowi S. i Tadeuszowi T. Zatem śledztwo się toczy, te czynności będą jeszcze podejmowane, ale w pierwszych komentarzach po prostu zauważa się dość no, taką bardzo poważną wagę tego pierwszego zarzutu, o którym Pan wspomniał. Do tej pory w różnych postępowaniach tego typu tak ciężkie zarzuty nie występowały. Teraz, po tylu latach stanowiennego, jednak ten zarzut się tak mocno, taki mocny pojawił. No to jest decyzja prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Jak gdyby to postępowanie cały czas jest w toku. Prokurator będzie jeszcze przesłuchiwał kolejnych podejrzanych. No i jak gdyby ten etap tego śledztwa zostanie myślę, że w najbliższym czasie już yy, yy, przekazany opinii publicznej, zamknięty i przekazany opinii publicznej. Czyli w zasadzie świadkowie podejrzani po prostu dojeżdżają do Katowic na te dopełnienia do tych czynności, bo samo śledztwo, czy jest jakiś szczególny powód, dla którego ono toczy się w Katowicach? Nie, nie, śledztwo prowadzi Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, a jak gdyby no, dzisiejsze przesłuchania odbywały się, dzisiejsze i wczorajsze odbywały się w Warszawie. Zatem czekamy do, do zakończenia tych postępowań i, i, wtedy, i wtedy będzie można uzyskać więcej informacji. Na teraz. pewno, na pewno. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Pana, szczęście Boże. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam również. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Andrzej Areseniu, grzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Przypomnę, dzisiaj, jak słyszeliśmy w Warszawie, odbywało się przesłuchanie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Wczoraj przesłuchiwany był generał Florian Siewicki. Postawiono panom generałom zarzuty, bardzo poważne zarzuty dotyczące popełnienia zbrodni komunistycznej. I jak, jak słyszeliśmy, są to czynności przygotowawcze. Dopiero kiedy ta część procesowa się zakończy, będziemy mogli uzyskać więcej informacji, może zapytać także o jakieś najważniejsze punkty tych zeznań dzisiejszych, wczorajszych zeznań obu. Podejrzanych. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę panu Andrzejowi Arsenikowi, rzecznikowi Prasowemu Instytutu Pamięci Narodowej.